Autopromocja. Tu dwójka, już minuta po 17. Przegląd prasy zagranicznej. W studiu jest już Mariana Kryn, a zatem zaglądamy za naszą wschodnią granicę. Witaj Mariano. Dzień dobry i dziś będziemy mówić m.in. o literaturze, ale też o audiobooku. między innymi dlatego, że w Czechach audiobookiem 2025 został projekt Hovory, czyli Mów, oparty na prawdziwych rozmowach telefonicznych Ukraińców po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Także w kilku miastach ukraińskich w maju odbędą się koncerty w ramach projektu Światło Strun, popularyzującym lirnicze i kobzarskie tradycje. A portal Liwyj Berech w rozmowie z literatorznawczynią profesor Tamarą Hundrową rozmawia o kształtowaniu się ukraińskiego kanonu literackiego i o traumatycznych doświadczeniach społeczeństwa ukraińskiego oraz odzwierciedlenie tych traum w literaturze. W szczególności chodzi o traumę związaną z Czarnobylem. A zaczynamy od e, filmu. Dokument e, ukraińskiego reżysera i żołnierza Romana Ostrowskiego. Leciać chmury z wielką szybkością. Chmury lecą z wielką prędkością. Zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Go East, odbywającym się w Niemczech. I o tym informuje Suspilne Kultura. Mamy nadzieję, że chmury będą szybko przemieszczać się w kierunku nieba pokojowej i wolnej Ukrainy stwierdziło jury w festiwalu, wręczając tę nagrodę. Reżyser filmu, Roman Ostrowski, i producentka Iryna Kyporenko osobiście zaprezentowali dokument na festiwalu w Redaktorka dokumentu, Wiktoria Bondar, opowiedziała, że film powstał na podstawie nagrań wideo Romana Ostrowskiego, który kręcił podczas wyjazdu jako wolontariusz na początku pełnoskalowej wojny. W wyniku ostrzału borodianki to miasto pod Kijowem w 2022 roku pod gruzami budynku znaleźli się bliscy rybaka Wadyma. Minęły dwa lata, ale do tej pory nie zidentyfikowano szczątków bliskich mężczyzny. Praca nad filmem trwała ponad trzy lata. Reżyser pracował nad nim, będąc już w wojsku. Film składa się z trzech nowel, które płynnie przechodzą jedna w drugą. Główny Хатер Вадим пошукує своїх близьких по визволенню Бородянки. W Czechach audiobookiem roku 2025 został projekt HOWORY, oparty na prawdziwych rozmowach telefonicznych Ukraińców po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, informuje portal Czytomo. Autorką projektu jest Wiktoria Kralko, studentka Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, Ukrainka urodzona w Czechach. Chociaż dorastała już w Pradze, ale cała rodzina Wiktorii mieszka w Ukrainie, a jej kuzyni służą w wojsku. Dobrze, że mamy telef telefon i możemy do siebie dzwonić, powiedziała mi moja ciocia kilka dni temu, kiedy przez telefon żegnaliśmy się z moim kuzynem, jej starszym synem, który wstąpił do wojska. A niektórzy Ukraińcy mówią tak od trzech, 11 lat, napisała Wiktoria Kralko na swojej stronie na Facebooku 24 lutego 2025 roku, kiedy ukazała się pierwsza część audiobooka. Projekt składa się z historii ludzi z Mariupola, Charkowa, Kijowa i Chersonia. Wśród nich są m.in. rozmowy babci, która pozostała w Pradze z wnukiem, z córką, która wróciła do Ukrainy i wstąpiła do Sił Zbrojnych z Ukrainy. Wiktoria Kralko jest również bohaterką w jednej z tych historii. W czeskim tłumaczeniu audiobook nagrało 12 czeskich aktorów pod kierownictwem Beli Szenkowej. Na początku maja w Ukrainie odbędą się koncerty charytatywne w ramach projektu Światło Strun. To projekt zainicjowany przez weterana i blogera Aleksandra Terena Budka, nawiązujący do ukraińskiej tradycji lirników i kopciarzy. Pewnej zimy jechałem kijowskim metrem, wyszedłem na stację Majdan Nezależności i usłyszałem, jak w przejściu podziemnym gra ktoś na Lirze Korbowej. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo Lira nie jest niestety na razie zbyt popularnym instrumentem w Ukrainie. Chociaż dla mnie to jeden z najbardziej charakterystycznych dźwięków naszego kraju, mówił w Radiokultura Kultura Aleksander Bućko. Okazało się, że muzykiem był weteran i twórca tradycyjnych instrumentów Taras Kozup, który grał na lirze mając protezę ręki. Właśnie wtedy Aleksander poczuł chęć zorganizowania koncertu, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć lirę i rozpoznać tę historię. Podczas koncertów w Charkowie, Kijowie i Lwowie wystąpią bandurzystki i popularyzatorki bandury Maryna Króć i Anastasija Wojciuk. Także do grona muzyków dołączył Andrzej Laszuk, który gra na Lirze Korbowej. To historia o wolontariacie i działalności charytatywnej, mająca na celu popularyzację tradycyjnej muzyki ukraińskiej oraz ukraińskich instrumentów. W rzeczywistości Porusza ona wiele kwestii, zarówno autentyczności, jak i sztuki kobzarstwa oraz gry na bandurze. W końcu liernicy, bandużyści i kobziarze to niegdyś byli ludzie, którzy mieli możliwość grania pomimo niepełnosprawności. To wielka, długa ciągłość historyczna i faktycznie urzeczywistniła się ona w naszej współczesnej historii. I kolejny temat to wspomnienie wydarzeń sprzed 40 lat. Postrzegam Czarnobyl nie tylko jako wydarzenie o lokalnym zasięgu. Awaria ta wpłynęła na cały świat i faktycznie zapoczątkowała nową epokę, nazywaną również epoką ryzyka. Na portalu Liwej Berek literaturoznawczyni, kulturoznawczyni profesor Tamara Hundorowa porusza temat awarii na czarnobylskiej elektrowni atomowej, która wydarzyła żyła się 40 lat temu w kontekście obecności tej kwestii we współczesnej literaturze ukraińskiej. Jeszcze w 2013 roku Tamara Hunterowa upublikowała zbiór Kultura tranzytowa, objawy traumy postkolonialnej. Obecnie ten temat też jest przedmiotem intensywnej refleksji, ponieważ do szeregu traum dołączyła kolejna, wojenna. Czarnobyl oznaczał koniec epoki modernizmu, podważył w wiarę w możliwość Przekształcenia natury i postawił nas w obliczu nuklearnej apokalipsy. Jeśli chodzi o Ukrainę, to Czarnobyl miał konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze. Na przykład, po Czarnobylu po raz pierwszy zetknęliśmy się z takim zjawiskiem, jak przesiedleńcy ze strefy katastrofy, z takim fenomenem społecznym, jak Czarnobylczycy. Obecnie w czasie wojny ponownie mamy do czynienia z obszarami okupowanymi i masowymi przesiedleniami, a także z tym, że zainteresowanie człowieka skupia się przede wszystkim na przetrwaniu jego samego i jego bliskich, mówi Tamara Hondarowa. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś. Dodam, a propos y, rocznicy y, y awarii w Czarnobylu, że Polskie Radio przygotowało w związku z tą rocznicą podcast Czarnobyl. Prawdziwa historia do znalezienia na naszej platformie podcastowej. Mariana Krill przygotowała dla Państwa ten przegląd. Zanim się pożegnamy, wiem, że kilka dni temu wróciłaś z Ukrainy, gdzie miałaś możliwość przeprowadzania wielu wywiadów. Będziesz razem z Janem Kantem Zienko efekty tej wizyty studenckiej innej prezentować na naszej antenie, ale powiedz krótko na koniec, z kim udało się porozmawiać, jakie tematy poruszaliście? Tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. To, co mnie najbardziej poruszyło w tej wizycie, to Teatr Weteranów, o którym zresztą też, wiesz, byliśmy na próbie teatru Eneida, spektakl Eneida i spotkałam się tam m.in. innymi Teraz ze wspomnianym Tarasem Kozubem, który gra na liże i on też w tym spektaklu występuje jako weteran i jako też człowiek, który wraca do swojego zajęcia, tworzenia instrumentów tradycyjnych i w tej chwili w, w całości zmienia swoją pracownię. Niestety stracił lewą rękę i musi tak dopasować te wszystkie narzędzia, żeby znów móc tworzyć. Na mnie to sprawiło naprawdę ogromne wrażenie, rozmowę z reżyserką, też z koordynatorem Teatru Weteranów i to też usłyszymy niedługo już na antenie dwójki. Mariana Krill, bardzo dziękuję. Dużo dziękuję. 10 minut po 17. To była trzecia część suity tanecznej Beli Bartoka. Takie przypomnienie, że dziś Międzynarodowy Dzień Tańca, ale także zapowiedź węgierskich wątków, które już teraz pojawią się na naszej antenie. Na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Zaprasza już teraz Dorota Gacek. Gość Dwójki Człowiek może poruszyć góry i wyczerpać wodę z morza Potrafi wykarczować lasy, latać, zmieniać ziemię Wszystko to zależy od czasu, siły, narzędzi i woli Ale nie potrafi przekroczyć metafizyki Nie potrafi uwolnić się od swoich demonów Człowiek może przezwyciężyć prawa fizyki Metafizyki? Nigdy To są słowa węgierskiego pisarza, eseisty, kulturoznawcy, filozofa Bailey Humvosa w Polsce ma już on grono swoich oddanych czytelników dzięki pracy przekładowej Teresy Warowskiej. Po tomach Księga Gaju Laurowego oraz inne eseje, a także Godzina Owoców, Teresa Warowska, którą witam w studiu Radiowej Dwójki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Przełożyła kolejny tom esejów, Archai, czyli Początki, z którego pochodzą te cytowane na wstępie słowa. Wydaje się, że w tym tomie Hombosz pokazuje nam trochę inne tematy, trochę inne zagadnienia niż te, do których się przyzwyczailiśmy, czytając poprzednie jego przełożone przez Panią książki, ale mam wrażenie, że jest to ciągle ten sam myśliciel, raczej pewnie niż filozof. Czym ta książka wyróżnia się na tle innych tomów Hombosza? Co to są za eseje? Jakie zagadnienia go tu pasjonują? To jest cykl z esejów, które powstawały w latach 30. przede wszystkim. I to jest w życiu Hamfasza okres, kiedy szczególnie go interesowały kultury archaiczne, przede wszystkim początkowo może europejskie, Grecja, nade wszystko, ale również zaoceaniczne, czyli czasy archaiczne, czy właściwie pamiątki, które pozostały po czasach archaicznych w obu Amerykach. Homwosz nigdy do Ameryki nie pojechał. Informacje, które on zdobywał pochodziły z książek, ale prawdopodobnie to były bardzo takie ciekawe opracowania, które on pracując w stołecznej bibliotece w Budapeszcie mógł przeczytać. No a poza tym oczywiście czytał w różnych językach, więc to też mógł wzbogacić sobie swoją wiedzę na ten temat. Także ta cała książka jest poświęcona archaicznym artefaktom. Jeśli by spróbować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 Czym jest sztuka, czym jest piękno? To jest też taka książka, możemy powiedzieć, z zakresu estetyki, prawda? Tak, tak, tak, na pewno też. Ale jak to zwykle u, u Hamwasza, zawsze jest treść metafizyczna. Trochę na to, że Hamwasz się tym tematem interesował, miała wpływ ta okoliczność, że początek XX wieku to jest czas, w którym zmienia się obraz człowieka archaicznego. On wcześniej, że tak powiem, był taki russowski. Człowiek taki pierwotny jako szczęśliwy. człowiek szczęśliwy tak, żyjący w raju. Tak, tak. Szczęśliwie żyjący w raju. A tymczasem tak, tak, tak. A tymczasem w XX wieku tacy badacze, jak nasz Bronisław Malinowski, który prowadził badania na wyspach Triobranda, jak Margaret Mead, czy James Fraser, prawda, autor Złotej Gałęzi i wielu jeszcze innych, to byli badacze, którzy jeździli w te miejsca, gdzie te ludy żyły wtedy przemieszkiwali wśród nich, prawda? Obserwowali, badali. Badania badali terenowe prowadzili. Terenowe. Tak, to jest taki rozwój tak, właśnie tak. antropologii Obserw kulturowej wtedy tak jest, ten. tak jest ten ten obserwacja uczestnicząca. I z tych prac, które wtedy były ogłaszane i na pewno były no, taką, jak gdyby nawet jest sensacją może, wyłania się obraz zupełnie inny. Pierwsza i najważniejsza rzecz to taka, że człowiek przedhistoryczny nie jest człowiekiem pierwotnym, w sensie takim jakimś, powiedzmy, bardzo uproszczonym, tylko jest kimś w pełni duchowo zintegrowanym. Druga sprawa taka, że wszystko to, co się wiąże z kulturą, a więc również kulturą materialną. Jednak zawsze, kiedy szukamy jak gdyby podstaw, fundamentu tego, prowadzi do kultu. Kult prowadzi do religii jakiejś, prawda, do wierzeń, do mitów. I tu się okazuje, że tam są bardzo intensywne i ciekawe treści, właśnie te metafizyczne, Że wszystko to, co w tych materialnych i niematerialnych, bo to są również wierzenia właśnie, to są pieśni, one nam coś mówią o tym, jak człowiek archaiczny pojmował po prostu to Tajemnice istnienia. Chyba najwięcej zresztą dla tej dziedziny zrobił Leofrobenius, który prawda, 12 miał wypraw do Afryki i pojęcie mm, morfologii kultury pojęcie tych kręgów kulturowych, prawda, kultur krajse i przede wszystkim pojęcie paideumy, czyli duszy kultury, właśnie są związane z jego nazwiskiem, bo on oglądał te kultury archaiczne trochę w takich kategoriach jak roślinę, która się w pewnym momencie rodzi, rozwija, bogaci, przynosi swoje owoce w formie właśnie tych wszystkich przedmiotów materialnych i tworów niematerialnych kultury, a potem że je się zanika, zamiera. A jaki wpływ na to, że Bejla się właśnie zainteresował tymi dawnymi kulturami archaicznymi spoza kręgu europejskiego, także miał Karl Kereni, czyli to był węgierski filolog klasyczny, ale właśnie też religioznawca, antropolog, bo oni się znali, prawda, i ten wpływ był tutaj. Ten na wpływ był, ale to, był, to było na samym, jak gdyby, początku kariery, no wielkiej kariery Karoja Kereniego. Oni się zapoznali w taki sposób, że Honwash po prostu poszukiwał jak gdyby fundamentów, do których można powrócić po katastrofie, po kataklizmie I wojny światowej. I zaczął się interesować Grecją. I chciał pogłębić znajomość języka greckiego, starokreckiego i poszukiwał nauczyciela. I ktoś mu powiedział, że jest taki profesor z miasta Pytz, który się właśnie przenosi do Budapesztu, bo będzie chciał objąć tutaj pracę na uniwersytecie. On się nazywa i Karini i on może być tym nauczycielem. Oni się poznali, ale ten podział ról mistrz, uczeń bardzo prędko zanikł między nimi. Okazało się, że są dla siebie bardzo ciekawymi partnerami intelektualnymi i mniej więcej w połowie lat 30. -tych. Oni stworzyli taki krąg intelektualistów, należał do nich Antal Serp na przykład, czy Laszlo Neymet. To było pomyślane, przynajmniej Honwasz tak myślał, że to będzie warsztat, taki dosyć zamknięty krąg intelektualistów, którzy czytają, dyskutują i idą w głąb rozumienia kultury i tych wszystkich spraw, którymi bardzo się w tym czasie interesował. Czym jest kryzys, jakie są zadania ludzkości i tak dalej. To nie całkiem się udało zrealizować, jak on chciał, ponieważ Karol Kerry nie był jednak takim typem solisty i on raczej wolał, żeby to był szerszy krąg ludzi, żeby to były wykłady, a nie jakieś kameralne rozmowy i tak dalej. Więc długo nie trwał ten krąg, który się nazywał Siget, czyli wyspa, ale jednak to były bardzo twórcze lata. Oni wydali trzy roczniki takich właśnie artykułów, esejów, z których dosyć duża porcja jest tu już, mamy po polsku ją, zarówno w Księdze Gaju Laurowego, jak i w Archei. Widać w tym tomie esejów Homwosza właśnie tę jego wielką fascynację Grecją, rzeźbą grecką, świątynią grecką. Szczególnie o rzeźbie te jego rozważania są takie niezwykle interesujące i takie piękne, bo właśnie pisze między innymi tak, że każdy obraz to niedoskonała. Rzeźba. W naturze nie ma obrazów, są ciała. Widać, jaką wosz przeżywa to, o czym pisze, prawda? To nie jest nigdy takie suche, estetyczne właśnie spojrzenie. On umie z oglądanego przez wielu przecież no, i widzów, i też badaczy dzieła wejść jakby w głąb, kiedy pisze o świątyni na przykład Afai na wyspie Egina, czy chociażby Wenusę kwilińska, prawda? Ale też, kiedy pisze o tych artefaktach z Ameryki Południowej, o Machu Picchu, czy o sztuce inkaskiej, prawda, o naczyniach, czy o tkaninach z tego kręgu kulturowego, to dla niego za każdym tym artefaktem kryje się wielka historia, ale też takie duchowe poszukiwanie ludzi. Chombasz przede wszystkim był człowiekiem żyjącym z pasją. On nie był typem chłodnego badacza, takiego czystego intelektualisty, który tutaj stosuje metodologię akademicką i tak dalej. Nie. Dlatego mu, ne, chyba najbardziej precyzyjny, chociaż on sam myślał o sobie raczej jako pisarzu, ale możemy powiedzieć, że był myślicielem, na pewno. I te wszystkie artefakty, które tu są wspomniane, to jest 11 esejów, był też 12 w tym zbiorze, który on zaplanował, bo to jest książka, która się nie ukazała za jego życia. On tylko po prostu skomponował ten wzór i był jeszcze jeden esej o Fidze, na który niestety zaginął podczas bombardowania i nie było duplikatu żadnego w czasie wojny, prawda, na początku 45 roku, podczas oblężania Budapesztu. Te wszystkie artefakty są tylko punktem wyjścia do rozważań. Dlatego, że on oczywiście zawsze coś pisze, przedstawia i historię, jak to wygląda i czym to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko jak gdyby taka trampolina do tego, żeby pójść dalej i prowadzić rozważania na bardzo różne, bardzo ciekawe tematy. Pani tutaj wspomniała, są cztery eseje greckie. Jednym z nich jest mały esej, który mówi o modelu domku z Milo. To jest rzeczywiście bardzo niewielki przedmiot, taki gliniany model. Nie wiadomo, czy to był prawdopodobnie może model budowanej świątyni, a może to był jakiś taki przedmiot kultu w domu. Tego nie wiadomo. Ale na kanwie tego jednego małego artefaktu Homberz prowadzi bardzo ciekawe rozważania na temat tego, czym jest miejsce, a czym jest przestrzeń. Miejsce jest konkretne, a przestrzeń jest niekonkretna, ogólna. I tworzenie miejsca w przestrzeni odbywa się poprzez budowanie. Czyli człowiek jak gdyby tworzy sobie miejsce w tej przestrzeni. Bardzo to jest ciekawie wszystko wyprowadzone. Czy na przykład, kiedy pisze o greckiej świątyni Afai, prowadzi rozważanie, czym jest piękno. Co to jest piękno? To jest kategoria boska. I to, co my postrzegamy, to jest już na granicy tego, co jesteśmy w stanie wytrzymać, bo nasze osobowości nie są tak silne, jak osobowości boskie, które rozkoszują się pięknej w całej pełni. U nas piękno to jest granica tego, co jeszcze potrafimy wytrzymać, a jednocześnie jakie ono jest bolesne, bo przecież my wiemy, patrząc na kwiat, który rozkwita, czy patrząc na piękną kobietę, że to wszystko trwa tylko jakiś czas. Teraz raz i już nigdy. To jest bardzo ważne zdanie, kiedy te rozważania on prowadzi. Bo to wszystko wpada w jakąś otchłań, ginie, rozpada się. Mamy ma to wieczne teraz tylko, żeby tym się zachwycać. Ja tu też zwróciłam uwagę na ten wątek kamieni, który się przewija przez różne eseje. On cytuje te słowa z Ewangelii, jeśli skierowane przez Chrystusa do uczniów, że jeśli wy umilkniecie, zamilkniecie, kamienie wołać będą. Kamienie wołać będą. No no i te kamienie mówią do Homwosza e, w tych esejach. Tu też się przypomina Herbert ze słowami z wiersza o kamyku, że kamyk jest stworzeniem doskonałym. Albo Szymborska. Ta, albo Szymborska. Rozmowę z kamieniem. Rozmowę pewnie? z kamieniem. Tak, on tutaj cytuje czyje słowa, że kamień jest e, kośćcem ziemi. Mi też na przykład pisze przy okazji Peru i Machu Picchu o, o, o trachicie, prawda? Dlaczego tak ważne, że to z tego kamienia i właśnie, no, tak jak... Jak on ma naturę. Jak on tak. ma naturę. Jakby z natury kamienia potrafi wyprowadzić właśnie całe esej, gdzie tam skacze w przestrzeń rzeczywiście rozważań na temat nie tylko związany właśnie z kamieniem, tylko ze stosunkiem człowieka do świata i do tak tego, jest. co ponad. A to jest właśnie bardzo yy, zgodnie z y, tym frobeniowskim pojmowaniem kultury, dlatego, że to ona jest bardzo ściśle związana z tym, jak ludzie żyją, w jakim oni żyją klimat macie, w jakim oni żyją otoczeniu, czy oni mają dość wody, czy nie. To wszystko jak gdyby decyduje o tym, jaką kulturę oni stworzą. Czy oni mają na przykład drzewa, łatwą dostępność drewna, czy też nie. Czy to jest coś bardzo cennego. Wszystkie te rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. Te okoliczności życia szkicło kamienie inkarskie, na który pani się powołuje, to jest doskonale ukazana ta współzależność, że jest ogromnie surowy wygląd tych skał i sylwia System społeczny, w jakim ta społeczność żyła, jest też. Surowy, można prawie powiedzieć okrutny. W każdym razie na pewno to jest system, w którym funkcjonuje taka sama siła, jaka promieniuje z tych kamiennych bloków, które otaczały Machu Picchu. Tutaj Hormusz pokazuje nam się jako taki właśnie kulturoznawca, czy antropolog kulturowo, oczywiście opierając się na tym, o czym Pani powiedziała na danych, które wtedy, kiedy on pisał tak, był, tak, tak, były oczywiście. dostępne, bo tu niektóre może jakby no tej się. Nie było stamiły, które nie? Tak. Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie on tutaj też jest takim historiozofem i takim analitykiem stanu ludzkości w danym momencie tu i teraz. Pani powiedziała, że to są eseje pisane po I wojnie światowej, kiedy wiadomo, jaki to był kataklizm i też jaki wstrząs dla ludzi, którzy tego doświadczali, a Hamburg przecież zaciągnął się do wojska w czasie walk I wojny światowej, no i bardzo no, przepłacił to swoje tak. zaangażowanie Załamanie, zapaścią. Za, załamaniem nerwowym, z którego psychik, się no. musiał leczyć, ale jednak później jakoś, że tak powiem, psychicznie stał stanął na nogi, jeszcze raz był wysłany na front w trakcie I wojny światowej, a wrócił z niej jako człowiek, no już zupełnie inny, jako ktoś pozbawiony iluzji i to było bez wątpienia całe pokolenie młodych mężczyzn, którzy cztery lata wcześniej szli z jakimś entuzjazmem, że to jest udział w czymś bardzo ważnym i świetnym i to się szybko skończy naszym zwycięstwem w całej Europie. Takie postawy były, a to co oni musieli przeżyć i co my znamy tylko z filmów, opowieści, prawda i kronik jakiś przeraziło ich do takiego stopnia, że wrócili psychicznie zupełnie poturbowani. I stąd jest, nawiasem mówiąc, to sięganie, bo przecież żyć trzeba dalej. Pokój jest zawarty i trzeba dalej żyć i uprawiać ogrody, prawda? Więc stąd jest poszukiwanie tego, gdzie jest fundament ludzki, do czego trzeba wrócić, czego się można uchwycić, żeby wypełnić treścią swoje życie. W tym pierwszym eseju zamieszczonym w tomie Archaii, czyli początki, poświęcony jest ten esej Wenus Eskwilińskiej. Są piękne Frazy poświęcone morzu, z tak nad tak, morzem. Tak, tak, tak. Węgrzy tak, tak, nie mają dostępu do morza, ale ta tęsknota za morzem jest na pewno bardzo silna. Wiemy, że Honworz chyba tylko no, nie miał możliwości bycia w Grecji, prawda? Ale trochę południe znał, bo chyba był, prawda? Znał, znał na pewno dosyć dobrze Dalmację, bo wielokrotnie wyjeżdżał nad Adriatyk. I prawdopodobnie był w Wenecji, ponieważ jest zdjęcie przedstawiające jego pierwszą żonę w Wenecji i no domyślam się, że ona nie pojechała tam sama, tylko to musiała być podróż poślubna. To tak wynika z datowania, ale rzeczywiście do Grecji Honwasz nigdy nie dotarł. On miał bardzo silne przeżycie jako młody człowiek, który skończył maturę, pojechał ze swoim ojcem do Paryża przez Europę. Spędzili tam trochę czasu. To był taki jeden wielki łyk zachłyśnięcia się kulturą europejską, która tego bardzo młodego człowieka, który ledwo skończył szkołę średnią, na całe życie w tym względzie tak ukształtowała, że on potem przez całe życie już tego poszukiwał. Ale przecież czasy po pierwszej wojnie światowej, to były czasy biedy dla bardzo wielu ludzi. On też bardzo skromnie żył pozycja bibliotekarza biblioteki stołecznej nie byłaby najmniej jakaś taka bardzo zapewniająca, bardzo duży dobrobyt. Więc to, że w ogóle mógł wyjechać na Adriatyk i kontemplować tą kurtulę jakąś śródziemnomorską, puszczać wodze fantazji i jednocześnie na pewno też jej bardzo dużo czytał i tak dalej. W pewnym sensie uczyniła go takim człowiekiem, który wszystkie te rzeczy, o których pisze, zna, ale przede wszystkim rozumie i przede wszystkim one są dla niego wielką inspiracją dla rozmyślenia. Ja w tych esejach odczytuję jednak takie bezpośrednie dotknięcie południa, prawda? Tak, tak, tak Czyli tak. zapachów południa, też kolorów, tak, kształtów, tak, jak tak, pisze tak, o oliwkach, tak, tak. jak pisze o tym rytmie morskich fal, ale też jest w jednym z esejów to, co już znamy z wcześniejszej książki, to przywołanie tych słów szekspira, że dojrzałość jest wszystkim. Tak jest. To dotyczy Apolla, który jest jednocześnie patronem zbiorów więc to jest Bóg, który zawiaduje dojrzewaniem. Bardzo ciekawe rozważanie, czym jest do, do, dojrzewanie, bo to jest właściwie wycofywanie się, prawda? Dopóki nie ma dojrzałości, to jest rośnięcie, nabieranie w siebie i tak dalej, i tak dalej. Bo niedojrzały to jest jeszcze niegotowy, to jest jeszcze niepełny, niedostateczny. A kiedy dochodzi do tego momentu dojrzewania, to nie staje się już coraz większy i obfitszy, tylko przeciwnie, zatrzymuje się jak gdyby i trochę się zmniejsza jak gdyby kurczy się, czyli w tym procesie dojrzewanie jest przygotowaniem do śmierci tak naprawdę. Pisze Honwosz tak na przykład o spacerującym nad morzem, nuci coś cicho i idzie bez celu, a potem zapomina, że nuci i idzie. Co robi? Jest. Przestał być. Przyjął w siebie morze, białe skały, zapachy, łagodne powiewy wiatru, zatracił się w nich i rozpuścił ten tom polecamy no, na weekend majowy, na majówkę, która się zbliża, na wakacje. Życzę Państwu spacerów nad morzem i nie tylko nad morzem z esejami Bejli Wosza z tomu Archai, czyli początki. Dziś o esejach Bejli Honwosza opowiadała Państwu tłumaczka Teresa Worowska. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Dorota Gacek. Do usłyszenia. Thank you. To Allegro Asai, druga część sonaty Cedur, Jeana Marie Leclera, Klera, Siranosian i Jos Van Imersel. Słuchają Państwo dwójki, jest 17.38. W audycji wybieram dwójkę, pora na tematy operowe. W studiu pojawiła się już Agata Kwiecińska, witaj. Dzień dobry Monika, witam Państwa. Agato, będziesz opowiadała o Falstaffie Verdiego, czyli najnowszej premierze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To jest tytuł, który bardzo rzadko gości na scenach, nie tylko polskich, prawda? Tak, to jest tytuł bardzo wymagający, wymagający dużego zespołu solistów, bardzo doświadczonych, bardzo trudna muzyka w tym sensie, że niezwykle gęsta partytura, wymagająca od wykonawców nie tyle takiej wirtuozerii i chęci błyszczenia światłem y, y, dla publiczności, ale no, to jest klasyczna opera ansamblowa, czyli opera oper opierająca się na dialogach, na interakcjach pomiędzy, y, pomiędzy y, wszystkimi bohaterami, y, co nie daje szansy na taki popis, y, który kojarzymy z włoską operą, no, ale to jest ostatnie dzieło Verdiego, 80-letniego, doświadczonego, żegnającego się z pisaniem oper, chociaż były plany, no ale Verdi później zmarł i już więcej oper nie napisał. Nie bez powodu zatem właśnie to dzieło Marek Weiss wybrał na swoje ostatnie. On zapowiadał już od dłuższego czasu, że właśnie tym tytułem będzie się żegnać ze swoją działalnością operową i zanim porozmawiamy o sprawach czysto Muzycznych, wykonawczych, to muszę zapytać, czy, czy rzeczywiście ta decyzja, ten, ten wątek jakoś zaciążył na, na samej inscenizacji? Czy to jest odczuwalne, że to jest, to jest takie ostatnie słowo no, uznanego twórcy? Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć. Znaczy ten wybór jest bardzo znaczący. Jak się wybiera Falstaffa, który jest teoretycznie komedią, teoretycznie opowiastką dość lekką, ale z drugiej strony wiadomo, że tam jest i drugie, i trzecie dno, bo to jest sam bohater Falstaff, to jest to jest w tym momencie człowiek już w słusznym wieku, który, jeśli patrzymy na libret, to tak powierzchownie, no to po prostu nie ma środków do życia i szuka ich i wymyśla taką intrygę, że uwiedzie dwie bogate żony mieszkańców swojego miasta i po prostu one będą go utrzymywać. No ale to jest tak naprawdę próba odpowiedzi na takie podstawowe pytanie, co jest w życiu ważne, jak czerpać z niego radość, jak nie odkładać broni za szybko. Ja tak czytam Falstaffa Verdiego w ogóle. No więc Marek Weiss tłumacząc to także na naszej antenie, dlaczego wybrał Falstaffa, patrzy na niego trochę z innej strony, bo bardzo podkreślał to, że to jest opowieść o jakimś odchodzeniu, że to jest opowieść o człowieku, który został w pewnym sensie zdradzony, pozbawiony nadziei i chociaż w tej operze w oryginalnej partyturze nie ma uwertury, bo Falstaff zaczyna się tak, można powiedzieć, dziwnie, z yy, znienacka. Bar od razu wchodzimy w, w właśnie taką scenę rozmowy yy, Falstaffa i jego yy, towarzyszy, o tak to ujmijmy. Yy, może w tej koncepcji to jest najlepsze słowo. No to tutaj Marek Weiss zdecydował się na jeszcze dodanie takiego prologu i sięgnął po uwerture z wczesnej opery Verdiego z Atylii i tam pokazuje nam tę historię, którą znamy z Henryka IV, no bo tutaj mamy dwa dramaty, a właściwie trzy Szekspira, to znaczy Henryk IV część pierwsza, Henryk IV część druga i Wesołe kumoszki z Windsoru. No i tutaj widzimy sytuację, w której Falstaff, przyjaciel, i opiekun Henryka IV, w chwili, kiedy Henryk IV zostaje królem, jest odtrącony. Falstaff jest już niepotrzebny. Wcześniej opływał w dostatki, a teraz Henryk IV, zakładając królewski płaszcz i koronę, odtrąca go po prostu. No i my widzimy tego Falstaffa później w toku akcji już dojrzalszego, zdecydowanie starszego człowieka, który... Jak tłumaczył Marek Weiss, jest właścicielem jakiegoś takiego nocnego lokalu we współczesnym Londynie, choć to jest taka przestrzeń, która jest no, nieuniwersalna. Wiemy, że to jest nocny klub, ale zarówno kostiumy, o których dużo się mówiło, no bo duet paprocki brzyzowskie. Mm, projektował specjalnie do tej inscenizacji. Znaczy one są takie bardzo jednoznacznie współczesne, no może tak, a może nie, to może być i myślę, chociaż może tutaj jacyś puryści modowi zwróciliby uwagę, że to nam mówi, że jesteśmy w około roku 2026, ale myślę, że to może być i pięć lat wcześniej i dwa lata później, a może i na początku XXI wieku. No i ten Falstaw ja, ja nie do końca wiem, o czym jest ta opowieść, bo Najciekawsze w tej inscenizacji okazują się kobiety, czyli te wesołe kumoszki z Winzoru, które potrafią zarówno y, wspaniale nabrać samego Falstaffa i wystrychnąć na Dudka, ale także swoich mężów. Y, I to jest trochę taka opowieść o tym, że męskie ambicje, nadzieje, i pewność sukcesu i dominacji jest wystawiona na próbę silnych kobiet, które znakomicie potrafią to rozbroić. Więc właśnie ten falstaw tej inscenizacji wcale nie wydał mi się centralną postacią. I teraz zastanawiam się dlaczego, bo jak państwo... Y, m, się domyślają, no nie mogłam zobaczyć y, dwóch obsad. Tutaj mamy dwie różne obsady w tej y, premierowej y, obsadzie. Śpiewał bardzo doświadczony włoski śpiewak Sergio Vitale, a ja widziałam drugiego Falstaffa, czyli Mateusza Michałowskiego i byłam na ostatnim spektaklu. To też ma znaczenie, bo każdy spektakl jest inny i y, różne jest ich tempo, chociaż partytura w operze to dyktuje, prawda? Nie mamy takiego mm, marginesu swobody jak w teatrze dramatycznym. Różne jest tempo, różna jest y, jakaś taka koncentracja i energia wszystkich. Y, więc ja byłam na tym ostatnim spektaklu 26 kwietnia, czyli w minioną... Niedzielę. Mateusz Michałowski to jest młody, utytułowany polski śpiewak, o którym sam Marek Weiss mówił, że trochę za młody na Falstaffa. No ale... właśnie o to miałam zapytać, jak młody, zdolny, utytułowany polski śpiewak odnajduje się w roli no, tego zgorzkniałego, żegnającego się ze światem. No nie chcę nadużywać, nie chcę mówić alter ego reżysera, ale trochę to wybrzmiewało z, tej, z tych słów, które zresztą na naszej antenie wypowiedział. Tak. I mam wrażenie, że zarówno Mateusz Michałowski, jak i grający, śpiewający partię Forda, Stepan Drobit i pozostali panowie, czyli dr Kajus, to był Zbigniew Malak i Bardolfo Piotr Maciejowski i Pistola Jakub Schmidt trochę tak krążyli po tej scenie i z jednej strony szukali zemsty na tym Falstafie, który chce im powiedzieć, żony, z drugiej strony Hmm. Czy ja wiem, czy oni wiedzieli i, i w jakim celu oni go szukają tam w drugim akcie? Pierwszy akt w ogóle jakoś tak bardzo się często zatrzymywał i tempo było niezwykle powolne tej opowieści. Nie myślę o samej muzyce, ale były na przykład zaskakujące takie przerwy pomiędzy konkretnymi fragmentami muzycznymi, a to nie jest opera, w której zakładamy, że będzie owacja po Arine Sundorma czy, czy innym tego rodzaju hicie, tylko po prostu wszystko powinno nas prowadzić niemal bez możliwości wzięcia oddechu. A tam były takie momenty takiego przestoju ciszy po prostu, niczym nieuzasadnionej, bo też nie było jakiegoś przejazdu głośnego scenografii, bo ten pierwszy akt rozgrywa się w całości w jednej przestrzeni w tym klubie nocnym co sprawiało takie wrażenie, że trochę nie wiemy, dokąd zmierzamy, że ta intryga powinna rozpalić naszą ciekawość, a tymczasem po tym, jak kurtyna się zamknęła i zapaliło się światło i wszyscy udali się na przerwę, no nie wiem, czy niektórzy nie postanowili już opuścić teatru, bo po prostu było dość nudno. Drugi akt był dużo ciekawszy, rozgrywał się w dwóch różnych przestrzeniach i tam faktycznie trochę tego humoru werdiowskiego udało się pokazać. No ale miałam takie wrażenie, że jednak nie wszystko się udało i że może, może ta koncepcja... Nie do końca się sprawdziła, może nie była czytelna dla wykonawców. No to oczywiście dość trudno zdecydować. A muzycznie? Bo zdaje się, że to um, repertuar bliski Patrykowi Fournier. I tu znów powracający wątek pożegnań, bo, bo to jest ostatni spektakl um, dyrygenta, który od no, kilku lat był związany z warszawską sceną. Jako dyrektor muzyczny, mm -hmm. tak, Patryk Fournier kończy współpracę z Teatrem Wielkim Oborą Narodową w tej roli. Otrzymał ogromne brawa i pewnie i tak sprawnie prowadził orkiestrę. Jeśli chodzi o... Bo mówiłam, że to trochę wydała mi się opowieść bardziej o kobietach niż o mężczyznach, a już na pewno o kobietach niż o Falstaffie. No to także muzycznie panie były dużo bardziej przekonujące niż panowie. Alice Ford to była Natalia Rubiś w tym ostatnim spektaklu, Nanetta Hanna Okońska, Valentina mm, Plużnikowa jako Mrs. Quickly i Elżbieta Wróblewska jako Meg Page. Znakomite, rozbawione, y, takie y, przykuwające uwagę swoim śpiewaniem i byciem na scenie, bo to jest bardzo ważne. Prawdziwe, wspaniałe, wesołe kumoszki z Windsoru, które y, robią to, co powinny robić, nie zważając na to, że mężczyźni mają wobec nich jakieś różne inne plany. No i jeszcze może to będzie spoiler, ale trudno powiem to. Zupełnie niezrozumiały finał dla mnie. Zresztą w pięknym, scenograficznym ujęciu, bo tam pojawia się taki wielki dąb. I pod tym y, dębem rozgrywają się ostatnie, y, ostatnie sceny. Y, no i Falstaff umiera w tej scenizacji. Zabity przez y, właśnie y, Forda. Dlaczego? Czy naprawdę to, że chciał mu przyprawić rogi było wystarczającym powodem? Zresztą takie gigantyczne rogi są centralnym elementem scenografii tego klubu nocnego. <głos> Może będę musiała się wybrać na Falstaffa w kolejnym sezonie, żeby sobie to jeszcze wszystko ułożyć, ale czy Falstaff y, będzie grany w kolejnym sezonie, to się dopiero dowiemy, bo czekamy na ogłoszenie kolejnego sezonu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. To stanie Co się w maju. maju. Y -hmm. I na pewno będziemy państwo o tym mówić, a dziś o Falstaffie w reżyserii Marka Weissa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Opowiadała Państwu Agata Kwiecińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A my sięgamy teraz po finałową fugę. Właśnie z tej opery grają filharmonicy berlińscy. Dyryguje Claudio Abbado. <śm> Terminiamo la scena, poi con se fa diamo a share. Put to the bond, I will not hold it for È for money for money. Put to the bond, I will non lo burro non lo burro oh mio Dio non lo burro non lo burro siamo I'm gonna that. Świat jest żartem. To puenta Opery Falstaff Giuseppe Verdiego. Słuchają Państwo dwójki, jest 17.53. Halo, halo! Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa! Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. W momencie uruchamiania Wolnej Europy, największą siłą Jana Nowaka była polska diaspora, Polonia, rozsiana po całym globie, skupiona za oceanem, ale także w Europie, głównie w polskim Londynie. Polskie wysepki stanowiły jakby wielki archipelag rozrzucony po całym świecie. I to zaplecze pozwalało nam nadawać od rana do nocy i stworzyć na miastkę Polskiego Radia, bo mogliśmy korzystać ze współpracy nie tylko wybitnych pisarzy, czy wybitnych aktorów, czy, czy, czy przywódców politycznych, ale także tych szarych ludzi, zwykłych ludzi. I, I właśnie to zaplecze pozwoliło nam osiągnąć rezultaty. Żadna inna rozgłośnia tego nie miała, poza Polską. To były nie tylko nabożeństwa kościelne transmitowane z Londynu, Jakieś spektakle, ale także no, na przykład takie uroczystości jak olbrzymi wiec w Manchesterze pod hasłem Wpierw powrócić muszą Polacy z Rosji To wielkie wrażenie robiło, myśmy to transmitowali Bardzo dużo Polaków przewinęło się przed, przez nasze studia Nie tylko w Monachium, ale wszystkim w Londynie, czy w Nowym Jorku, czy w Paryżu Mieliśmy wszędzie nasze studia i mogliśmy się oprzeć na tej właśnie, na tym wielkim polskim zapleczu. Oczywiście krajem największego osiedlenia była Anglia. I dlatego studio londyńskie, gdzie pracował przedwojenny reżyser Leopold Kielanowski, bliski współpracownik Osterwy i Włada Majewska, która zaczynała jako, jako gwiazdeczka w lwowskiej fali, oni nagrywali nam w Londynie kabarety Hemara, nagrywali nam audycje młodzieżowe do 20 razy sztuka, nagrywali różne zebrania czy dyskusje okrągłego stołu, felietony Zygmunta Nowakowskiego, felietony Mariana Kukiela. To była dwójka ludzi, która dawała ogromny wkład, zaopatrując nas właśnie w programy, nagrywane w Londynie w oparciu o tę ogromną rezerwę aktorów i aktorek polskiego teatru. Kemar był czasami, były takie wystąpienia, które nie powinny były iść na, na antenę. Kemar szedł za daleko czasami, trzeba go było ukrócić. Ja nigdy nie, nie, nie wierzyłem w, w epitety. Uważałem, że nawet w stosunku do przeciwnika stosowanie na przykład obelg i tak dalej jest absolutnie niewskazane. Więc bardzo często Hemar mnie, mnie prowokował, to znaczy tak napisał, żebym ja musiał, musiał to wykreślić. Ale to nie zdarzało się często. To się nie zdarzało zbyt często. Kamaryty Hemara były prawdziwym klejnotem. To był, to był człowiek, który umiał żonglować słowem, cudownie. Jego satyra była zabójcza. Satyra w audycjach Wiktora Trościanki. niesłychanie słuchanie dowcipnego publicysty. Wiktor Trościanko należał do najważniejszych głosów politycznych stacji. W autorskiej audycji Odwrotna strona medalu ostro ścierał się z komunistyczną propagandą. Był zarazem oponentem Jana Nowaka. Nie zgadzał się z jego linią tak dalece, że dał się uwieść wysłannikom Perelowskiego wywiadu wojskowego. Właśnie niechęć do Nowaka była zanętą na haczyku. Na kilka lat stał się ich tajnym informatorem. I tak wybrzmiał ostatni akord środowego wydania audycji Wybieram Dwójkę. Już teraz zapraszamy Państwa na wydanie czwartkowe. Jutro kilka minut po 16. .00. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Pięknego wieczoru.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 Wyjątkowo o 19.00. Zapraszam w imieniu swoim i Dorotę Kozińskiej, Marcin Majchrowski. Autopromocja.